For those who weren't with us last year. Dla tych, którzy nie byli z nami w zeszłym roku, we the of unity, holiness, <laughs> mówiliśmy o jedności, świętości, wrath gniewie and grace. i łasce Boga. I być może jeśli jesteście do mnie podobni To zastanawiacie się Skąd się wzięła ta idea jedności Nigdy nie słyszałem o takim atrybucie Boga jak jedność Kiedy ja jeszcze byłem w seminarium W ogóle nie omawiano takiego atrybutu jak jedność Boga Dokładnie nie pamiętam jaki atrybut był przypisany Bogu, który przypominał tę cechę Boga, ale poświęcano na to dosłownie kilka zdań. But I've been influenced by the theologian Wayne Grudem. Ale czytałem takiego teologa, który nazywa się Wayne Grudem. I on w swojej, w swojej teologii systematycznej, Rozpoczyna omawianie atrybutów Boga od tego właśnie atrybutu jedności Boga. I nie będę teraz powtarzał wszystkiego, co mówiłem w zeszłym roku na temat jedności Boga. Ale myślę, że dobrze jest przypomnieć ten atrybut Boga, zanim zajmiemy się dzisiejszym tematem. we talk the unity of God, gdy mówimy o jedności Boga, we're saying that God cannot be measured or evaluated. Mówimy, że Bóg nie może być ani oceniany, ani mierzony. Na podstawie jednego lub kilku tylko wybranych atrybutów Boga. It's been my experience with Christians over the years. Na przestrzeni lat moje doświadczenie z wieloma chrześcijanami jest takie, That they will focus on one attribute of God, że koncentrują się na jakimś jednym atrybucie Boga i budują zrozumienie Boga w oparciu o ten jeden atrybut. I dwa najbardziej popularne atrybuty Boga are the holiness of God, to świętość Boga And the love of God. i miłość Boga. When you talk to Christians, Kiedy rozmawiam z chrześcijanami, divided between Widzę taki niemal równy podział między chrześcijanami, na tych, którzy mówią ciągle o miłości Boga i drudzy, którzy mówią o świętości Boga. Ale jedność Boga mówi właśnie o tym, że Bóg jest dużo bardziej skomplikowany niż jeden, dwa czy kilka atrybutów Boga. Bóg objawia swoje atrybuty na różne sposoby. And when we look at God in the way that he operates. I gdy przyglądamy się działaniu Boga, one attribute operates in harmony with all the rest of his attributes. Widzimy, że każdy jego atrybut przejawia się w harmonii z jego wszystkimi innymi atrybutami. So a simple illustration is just to go back to the creation and the fall of man. Prostą ilustracją jest przyjrzenie się stworzeniu i upadkowi człowieka. Kiedy przyglądamy się temu przykazaniu, które Bóg dał Adamowi, widzimy, Adam Bóg dał Adamowi jedno prawo, na którym miało się opierać Jego życie. I to prawo brzmiało, nie wolno ci jeść owocu z jednego, jedynego drzewa, które znajduje się w tym ogrodzie. And there was only one if there was I była tylko jedna konsekwencja tego, przes, przes, złamania tego prawa. I to była to było albo śmierć, albo oddzielenie od Boga I znamy tą historię Adam i Ewa znaleźli się przed tym drzewem w ogrodzie Ewa była nieposłuszna Bogu i zjadła z tego owocu Gave the fruit to her and he dała owoc swojemu mężowi i on także okazał się nieposłusznym Bogu. Sin entered the world. Grzech wszedł na świat. And there was a I mamy dzisiaj konsekwencję. ale gdy patrzymy na tą konsekwencję pierwotną, we have to ask the question. musimy zadać pytanie: Did they experience death immediately? Czy natychmiast Spotkała ich śmierć? And the answer is no. Jego odpowiedź brzmi nie. There wasn't an immediate physical separation from life. Nie było natychmiastowej separacji z życiem. And there wasn't an immediate spiritual separation from God. I nie było też natychmiastowej separacji ze w społeczności z Bogiem. Adam lived 930 years. Adam żył przez 930 lat. A więc zamiast żyć wiecznie umarł po 930 latach. Gdy przyglądamy się temu aspektowi duchowej śmierci. did Ona też nie nastąpiła natychmiast. Bóg Nadal rozmawiał z Adamem i z Ewą. Pronounce consequences on their disobedience. Wypowiedział konsekwencje wynikające z ich nieposłuszeństwa. And then they were expelled from the garden. I oni zostali wypędzeni z ogrodu. So the question then is, what did we see on display in the Garden of Eden? A więc pojawia się pytanie. Co widzimy, co się wydarzyło w Ogrodzie Eden? Well, we did see on display the holiness of God. Widzimy tam świętość Boga. Because the violation of his holiness resulted in separation from him spiritually and ultimately physically from life. Odrzucenie Jego świętości. Rezultatem tego było utracenie zarówno fizycznego życia, jak i duchowego życia. Ale widzimy tam również dwa kolejne atrybuty Boga. Widzimy tam objawienie łaski Boga. I miłosierdzia Boga i objawienie miłosierdzia Boga. W jaki sposób widzimy tam objawienie łaski i miłosierdzia Boga? Zrozumienie tego opiera się na naszej definicji łaski i miłosierdzia. Przypominamy o wyciszeniu, totalnym wyłączeniu telefoników, żeby nic nie grało. Mercy is defined in scripture. <laughs> Could you repeat please? Mercy is defined in scripture. Miłosierdzie jest zdefiniowane w piśmie. Is not receiving something that you deserve. To jest nieotrzymanie czegoś na co zasługujemy. What Adam and Eve deserved in the garden. Adam i Ewa zasłużyli w ogrodzie was an immediate separation of relationship from God and an immediate separation from life on this earth. Na natychmiastowe oddzielenie od życia z Bogiem i z życia fizycznego, naturalnego. But that didn't take place. Ale to się nie stało od razu. There was a pause and there was a continuation of life for 930 years. Była pewna przerwa, <coughs> I widzimy, że życie Adama toczyło się przez kolejne 930 lat. I widzimy też, że była krótka przerwa, ale była, zanim Adam i Ewa zostali wypędzeni z ogrodu, co symbolizowało utratę duchowego życia. Are you following me so far, right? Nadążacie za moim tokiem myślenia? So, then we look at grace. A więc spójrzmy teraz na łaskę. Łaska, definiujemy łaskę jako otrzymywanie czegoś, na co nie zasługujemy. Adam i Ewa doświadczyli łaski w ogrodzie. Po pierwsze, nie doświadczyli natychmiastowej śmierci. A po drugie, mimo to, iż zostali wyrzuceni z ogrodu, który reprezentował tą bliską społeczność z Bogiem, otrzymali od Boga obietnicę, która jest zapisana w, trzecie, w trzecim rozdziale i piętnastym wierszu Księgi Rodzaju, która podawała All mankind in a relationship with God. I w tej obietnicy mamy zapowiedź przywrócenia całej ludzkości do społeczności z Bogiem. The point of all this is this. I taka jest konkluzja tego wszystkiego. When God operates, gdy Bóg działa, He operate on On nie działa w oparciu o tylko jeden atrybut. God's Attributes operate in harmony with each other all the time. Wszystkie atrybuty Boga przejawiają się w harmonii ze sobą wzajemnie. We don't always see every aspect of his attributes on display in any event. My nie zawsze jesteśmy w stanie dostrzec objawienie tych wszystkich atrybutów w działaniu Boga. But ultimately every attribute is on display at any one time. Ale tak naprawdę w każdym jednym przypadku te wszystkie atrybuty Boga mają swój udział w tym, co się dzieje. Nie jest to łatwe, prawda, ogarnąć umysłowo. Ja myślę, że nie jest. Tak jak trudne jest zrozumienie trójjedności Boga, which incidentally is another attribute of God. Co też jest pewnym atrybutem Boga. And so at the end of the list, we will be studying the Trinity of God. A więc, na, na samym końcu tej listy atrybutów Boga zajmiemy się również ideą trójcy, and also at the very end the very last attribute that we'll look at, i również na samym końcu ostatni atrybut, któremu się przyjrzymy, jest the demonstration of God's attributes on display in the cross of Jesus Christ objawienie atrybutów Boga w dziele krzyża Jezusa Chrystusa. So when we talk about the unity of God. Gdy więc mówimy o jedności Boga, we want to remember that God's attributes work in harmony with each other at all times. Pamiętamy o tym, że wszystkie atrybuty Boga Przejawiają się i działają niejako ze sobą w harmonii w każdym przypadku. Nie wybieramy sobie jakiegoś atrybutu Boga i mówimy, o, to jest mój ulubiony. Teraz dla mnie wszystkie atrybuty są ulubione. they all operate harmoniously together at the same time, all the time. Ponieważ one wszystkie współdziałają we wszystkim działaniu Boga, w każdym czasie, w każdym miejscu, w każdym przypadku. I jeszcze podam kilka przykładów. Zadam kilka pytań. I to Odpowiedzcie je na nie w swoich głowach, ale jeśli chcecie podnieść rękę, to nie ma sprawy. raise hand, call on jeśli podniesiecie rękę, to was poproszę o odpowiedź. The question is this. Pytanie brzmi następująco. Jak wygląda Bóg, jeśli jest Bogiem sprawiedliwości, pozbawionym miłości? Now Jaki you, to jest Bóg? I zadaję to pytanie w kontekście poglądów, Innych religii, jak inne religie postrzegają Boga? Other so inne tak zwane religie. Jaka religia ma Boga sprawiedliwości, który jest pozbawiony miłości? Islam. Islam, dokładnie exactly. tak. Allah, the false God. Allah, fałszywy Bóg, who really is a representation of Satan, który tak naprawdę jest reprezentacją szatana, is only a God of justice, not love. jest Bogiem tylko sprawiedliwości, ale nie ma miłości. To jest główny aspekt, charakter Boga, Allaha w islamie. Tak samo, że w sprawiedliwości Allah. Do tego stopnia, że w swojej sprawiedliwości Allah, If you were to all of Allah's commands, jeśli będziesz przestrzegał wszystkie jego przykazania and you lived a perfect life of justice, I będziesz prowadził doskonałe sprawiedliwe życie I umrzesz i dotrzesz do bram Allaha, he might still reject you. Nadal może cię odrzucić. He is sovereign in justice. Ponieważ on jest suwerenny w swojej sprawiedliwości. Okay. Let's, let's come back to the church. Wróćmy do kościoła What is God look like with holiness but without grace and mercy. Jaki to jest Bóg, który jest święty, ale jest pozbawiony miłosierdzia i łaski? We have a legalistic church. Mamy legalistyczny kościół. Because the grace is not operating as it should because the justice and the holiness have been highlighted. Łaska nie ma możliwości się przejawiać, ponieważ Boża sprawiedliwość i świętość zostały nadmiernie podkreślone. So as we begin our study of the attributes. Gdy więc rozpoczynamy nasze rozważanie atrybutów Boga, cały czas starajmy się pamiętać, że wszystkie atrybuty Boga przejawiają się w harmonii ze sobą wzajemnie. We'll be at My rozważamy je pojedynczo. Ale nie chcemy zbytnio ekscytować się jednym atrybutem Boga bez umieszczenia Go w tym całym obrazie Boga. Also warn you that the way the I przestrzegam Was, że ten właśnie teolog Grudem w ten sposób dzieli atrybuty Boga, Or any for that Czy matter. właściwie każdy, kto pisze teologię systematyczną, robi to. Is different than the way we're going to be robi to inaczej niż to, co my będziemy tutaj wspólnie robić. Rozpoczęliśmy w zeszłym roku mówić o jedności, unity, then Then holiness. Następnie mówiliśmy o świętości, gniewie, łasce. And then grace. Tak, na tym zakończyliśmy. I potrzebujemy tego na samym początku, ponieważ Ewangelia jest oparta na tych właśnie atrybutach Boga. I jeśli tylko się na świętości, a potem Gdybyśmy tylko skupili się na Bożej świętości, sprawiedliwości i jego gniewie. Nie byłoby tutaj nikogo tego wieczoru. We need to see it all balance out and that's why we went from holiness to wrath to grace. Musimy mieć tutaj równowagę w rozumieniu tych atrybutów i dlatego przeszliśmy ze świętości do sprawiedliwości i gniewu, a następnie do łaski. So Później przyjrzymy się Bożej miłości i Jego miłosierdziu. Później też przyjrzymy się Jego Sprawiedliwości ale, ale cały czas będziemy starali się utrzymać to w tej jedności Boga, gdzie te rzeczy są połączone ze sobą i działają w harmonii. Dzisiaj wieczorem rozpoczniemy od Suwerenności Boga I 'd had sovereignty in my mind early in my walk with Christ. Osobiście żauje, że nie myślałem o Bożej suwerenności, kiedy byłem młodym chrześcijaninem. Ka proper understanding of sovereignty is going to shape your thinking not only theologically, but practically in the way that you live. Właściwe zrozumienie suwerenności Boga nie tylko kształtuje nasze teologiczne myślenie, ale przekłada się na nasze praktyczne życie. Rozpoczniemy więc od definicji. Taka prosta definicja suwerenności Boga jest następująca. Bóg robi to wszystko, co chce but that doesn't begin to help us to understand all that's related to sovereignty ale to pomaga nam zrozumieć to wszystko co wiąże się so i'm going to give you a more complex definition and i'll repeat it two or three times for those who want to take notes Powtórzę ją dwa, trzy razy dla tych, którzy robią notatki. Sovereignty of God is defined as God is the one who determines and approves to accomplish every action necessary. Bóg jest tym, który... Can I see that? Yeah. Bóg jest tym, który decyduje i potwierdza wykonanie każdego działania, które jest niezbędne w odniesieniu do jego istnienia i jego działań, jak również istnienia i działania wszystkich jego stworzeń, czy jego stworzenia jako całości. Jeszcze raz spróbujemy to powtórzyć. Mogę teraz trochę innych słów używać. <laughs> Suwerenność Boga oznacza, that God and to accomplish every action necessary, że Bóg decyduje i potwierdza wykonanie każdego niezbędnego działania, that relates to his existence and activities, które odnosi się do Jego istnienia. I działań and and of his jak również do istnienia i działań jego stworzenia. Okay, here's a way of what I just said. Teraz jeszcze raz spróbuję to powiedzieć w prostszy krótszy sposób: God what to do and what not to do. Bóg decyduje o tym, co będzie robił i czego nie będzie robił. mam couple of scriptural i podam Wam kilka biblijnych przykładów. We go into chapter one, jeśli otworzymy list do Efezjan, and pierwszy at, rozdział and focus on 11. i skoncentrujmy się na wierszu jedenastym, Paweł tutaj w bardzo długim zdaniu koncentruje się na suwerenności Boga. He started up in verse 3, rozpoczął to zdanie już w wierszu trzecim. And this sentence doesn't end until verse 12. I to zdanie nie kończy się aż dopiero w 12 wierszu. And there he talks about the sovereign choice of God i tam mówi o suwerennym wyborze Boga, the sovereign choice of God choosing who is going to be a part of his kingdom. Jego suwerennym wyborze dotyczącym tych wszystkich, którzy będą częścią Jego Królestwa. 11 he says, We've an been I w 11 wierszu czytamy, w którym też nam przypadło w udziale stać się Jego cząstką, nam, Przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu swojej woli. In this particular verse, w tym jednym wierszu Paweł mówi, że Boży wybór mnie i ciebie dla Jego Królestwa jest based upon the choice of God, not the choice of man jest oparty na wyborze Boga, a nie na naszym ludzkim wyborze. Everything happens because God chooses it to be done. Wszystko dzieje się, dlatego że Bóg decyduje, się, aby, Bóg decyduje aby tak się stało. Inny przykład tego znajdujemy w Dziejach Apostolskich w czwartym rozdziale. This is in verse 27 and 28 eight And it says in verse 27, "For truly in this city they were gathered together against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the people of Israel, to do whatever your hand and your purpose predestined to occur." Czytamy tutaj Dzieje Apostolskie 4, 27-28. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu synowi Twemu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłac z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. When we think about the death of Jesus Christ, kiedy myślimy o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, we think it is controlled by Herod and by Pilate. Możemy myśleć, że to było kontrolowane przez Heroda czy Piłata. They were the religious leaders in charge of life and death in that part of the world at that time. Oni byli religijnymi i politycznymi przywódcami, którzy decydowali o życiu i śmierci w tamtym czasie, w tamtym rejonie świata. In the book of Acts, ale w Księdze Dziejów Apostolskich czytamy tutaj, że to Bóg pozwolił Herodowi i Piłatowi ukrzyżować Jezusa Chrystusa. It looked like Jesus was under the control of men. Wyglądało jakby Jezus był pod kontrolą ludzi. But ultimately the men were under the control of God. Ale ostatecznie ci ludzie byli pod kontrolą Boga. And he sovereignly allowed Jesus to be put to death at the hands of Pilate. I to Bóg suwerennie dopuścił do tego, pozwolił, by Jezus został zabity przez Piłata. Let me take you one more Jeszcze jeden fragment Bożego Słowa. Ten może być nieco trudniejszy dla nas do zaakceptowania. This is found in 1 Peter 3, verse 17. Ten znajdujemy w pierwszym liście Piotra, w trzecim rozdziale i w wierszu siedemnastym. And it says, for it is better if God should will it so that you suffer for doing what is right rather than for doing what is wrong. Czytamy tutaj, lepiej bowiem jest, jeżeli taka jest wola Boża, cierpieć za dobre niż za złe uczynki. Peter is telling us that God chooses to allow suffering in the life of a believer. Czytamy tutaj, Piotr mówi nam, że Bóg dopuszcza cierpienie w życiu ludzi wierzących. Więc so when we resist dealing with suffering in a correct way, więc gdy my nie, nie radzimy sobie, czy nie, nie podchodzimy we właściwy sposób do cierpienia w naszym życiu. W rzeczywistości sprzeciwiamy się suwerenności Boga, który używa tego cierpienia, aby nas kształtować w taki sposób, w jaki On chce nas kształtować. This idea in 1 Peter już tę w 1 1, Piotr przedstawił już tą ideę w pierwszym rozdziale swojego listu. He says in verse six, w wierszu szóstym mówi: In this you greatly rejoice, even though now for a little while, if necessary, you've been distressed by various trials. Weselicie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Trials are a part of the Christian life. Doświadczenia są częścią naszego chrześcijańskiego życia. God what we I nasz suwerenny Bóg sprawuje kontrolę nad wszystkim, czego my doświadczamy. I najlepszym tego przykładem jest cała księga Hioba. Jeśli spojrzysz na 1 of Job, jeśli spojrzycie na pierwszy rozdział Księgi Hioba, widzimy, że szatan musi prosić o pozwolenie Boga, before he can uh, cause or introduce trials or difficulties into Job's life. Zanim zaatakuje Hioba i spowoduje te ciężkie doświadczenia i cierpienia w jego życiu. So when we talk about the sovereignty of God, gdy więc mówimy o suwerenności Boga're going to be looking, looking at sovereignty in four different areas. Możemy mówić o tej su suwerenności w czterech różnych dziedzinach. We're going to look at his necessary will będziemy mówili o jego koniecznej woli. We're going to look at God's free will, o jego wolnej woli. we're going to look at his secret will, o jego ukrytej woli And we're going to look at his revealed will. i o jego objawionej woli to są wszystko aspekty które musimy którymi się musimy zająć dyskutując o suwerenności Boga remember the prayer of Jesus in Matthew 6. Pamiętacie modlitwę Jezusa z Ewangelii Mateusza, szóstego rozdziału? Powinniśmy modlić się, niech się dzieje Twoja wola w moim życiu. A więc modlimy się, Panie, pomóż mi poddać się Twojej suwerennej woli. A więc rozpocznijmy od przyjrzenia się Bożej koniecznej woli. Gdy mówimy o koniecznej woli Boga, it's defined as everything he must do according to who he is. Mówimy o tym wszystkim, co Bóg musi robić, ze względu na to, kim Bóg jest. And there's an interesting corollary that goes along with that thought. I z tym wiąże się jeszcze inna idea: God cannot choose to be different than He is. Bóg nie może zdecydować, robić, czy być inny, niż rzeczywiście jest. simple explanation of that or illustration of that. Można bardzo łatwo to zilustrować. He cannot choose to not exist. On nie może zdecydować, że przestanie istnieć. I mean, what's the first thing that's going to happen if He chooses not to exist? Jaka byłaby pierwsza konsekwencja, gdyby Bóg zdecydował przestać istnieć? Well According to Colossians 1, zgodnie z listem do kolosan, pierwszym rozdziałem, Jesus holds the universe together. Jezus utrzymuje w istnieniu cały wszechświat. And Więc so if God did not exist, then this universe would implode. Gdyby więc Bóg przestał istnieć, cały wszechświat by eksplodował Ponieważ Bóg utrzymuje porządek w całym wszechświecie. We can long to be different. My możemy pragnąć się zmienić, być inni And we should long to be different. I powinniśmy pragnąć być inni inni Because we're sinners. ponieważ jesteśmy grzesznikami and as Christians who are declared righteous sinners, i jako chrześcijanie którzy zostali ogłoszeni sprawiedliwymi grzesznikami should naszym celem i naszym codziennym dążeniem powinno być, powinna być ciągła przemiana nas na podobieństwo Jezusa Chrystusa. God never sins. Bóg natomiast nigdy nie grzeszy. God has never made a mistake. Bóg nigdy nie popełnia błędów. John reminds us of this in 1 John. Apostoł Jan przypomina nam o tym w swoim pierwszym liście. All you need to do is read the first chapter. Wystarczy przeczytać pierwszy rozdział. And you'll see that God is not the author of sin, he does not cause sin. I jesteśmy przekonani, że Bóg nie grzeszy i Bóg nie jest autorem grzechu. As a matter of fact, when you read Ephesians chapter 1. w rzeczywistości gdy czytamy list do Efesjan pierwszy rozdział, before the creation of the world, jeszcze przed stworzeniem świata, God planned for our mistake, our sin entering into His universe. Bóg już zaplanował nasz upadek i nasz grzech, który wejdzie do jego wszechświata. Because if you look at verses three and four in chapter one. Gdyż jeśli spojrzycie na list do Efesjan pierwszy rozdział wiersz trzeci i 4 It says God has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Czytamy tutaj, że Bóg ubłogosławił nas w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. But in verse four it says, just as He chose, He made a conscious choice. A w wierszu czwartym czytamy, że w Nim, czyli w Chrystusie, wybrał nas, dokonał świadomego wyboru i to było jeszcze, jak czytamy dalej, przed założeniem świata. I podobnie wiersz 5 mówi, że przeznaczył nas dla siebie, do synostwa przez Jezusa Chrystusa. A w wierszu 8 czytamy, że hojnie udzielił nam wszelkiego bogactwa łaski w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. I tak jak już wcześniej wskazałem na to w wierszu 11, czytamy, że uczynił to wszystko according to his purpose who works all things after the counsel of his will. Zgodnie ze swoim postanowieniem, według zamysłu swojej woli. So we have a sovereign God who has planned everything in advance of our existence. A więc mamy do czynienia z suwerennym Bogiem, który już wcześniej zaplanował wszystko, co tyczy się naszego istnienia. A więc grzech nie jest jakimś błędem Boga. Grzech jest błędem człowieka. A Bóg już zaplanował rozwiązanie problemu grzechu, zanim jeszcze grzech pojawił się w naszym doświadczeniu ludzkim. Chciałbym zasiać takie maleńkie ziarenko w Waszych umysłach. Później będziemy mówili o wieczności. To pojawi się dużo później w naszej dyskusji na temat atrybutów Boga. But the eternity of God Ale wieczność Boga is defined as jest definiowana jako: God being in time and out of time at the same time. <laughs> Że Bóg jest w czasie i poza czasem w tym samym czasie. Jeśli if you think about that all night long Jeśli będziecie o tym myśleli przez całą noc you're going to wake up in the morning reciting the greek alphabet obudzicie się rano recytując grecki alfabet that is a very difficult concept to jest bardzo trudna koncepcja but the reason we can't comprehend it is we have a beginning and we have an end i my nie możemy tego pojąć dlatego że my wszyscy mamy swój początek i mamy koniec. God has no beginning. Or end. a Bóg nie ma ani początku ani końca. And therefore, when you look at that definition of eternity i jeśli przyglądamy się tej definicji wieczności and couple it with the concept of sovereignty, i połączymy ją z ideą suwerenności Boga, you begin to see the necessity for the harmony of the attributes of God operating together at all times at the same time. Widzimy konieczność łączenia ze sobą i współdziałania atrybutów Boga w każdym czasie, w każdym przypadku. Is also closely aligned with immutability. Suwerenność Boga jest też ściśle związana z Krzysiu, pomóż mi, co to jest? Niezmiennością Boga. Is it, is it unchangeable unchangeable, yes. yeah, dzięki. Yeah. Tak, niezmienność to Boga. Czyli y, na, czym, to na czym polega niezmienność Boga? No właśnie na tym, że Bóg się w ogóle nie zmienia. Zawsze jest taki sam. Here's how sovereignty and immutability are, are connected together. Jak więc y, łączy się ze sobą suwerenność i niezmienność Boga? If God chose to be different, Gdyby Bóg postanowił być inny niż jest, It would be an improvement. to powiedzielibyśmy, że chyba pójdzie to w kierunku jakiejś poprawy Boga, by stania się lepszym Bogiem. And if this is an of God, a jeśli to byłaby jakaś poprawa Boga, then God was not perfect, to znaczy, że Bóg obecnie nie jest doskonały i Bóg nie jest pełny. These are both concepts that don't fit into the understanding of who is God and what is God. I to zupełnie nie mieści się w właściwym zrozumieniu tego kim jest Bóg i jaki jest Bóg. So when we talk about the necessary will of God Gdy więc mówimy o koniecznej woli Boga his sovereignty is seen, widzimy jego suwerenność in that he cannot choose to be different than he is w tym że ta Jego suwerenność jest ograniczona niemożnością zmiany w Bogu, niemożnością stania się kimś innym niż Bóg jest. <coughs> Czy to jest nadal jasne? Na przerwie podamy wszystkim lekarstwa na ból głowy. Chcę szybko will and i will of God. Spójrzmy jeszcze króciutko na tą wolną wolę Boga i ukrytą, czy tajemną wolę Boga. Because I want to spend more time on the revealed will of God and how to determine and understand the revealed will of God. I chcę na koniec najbardziej, najszerzej skupić się na tej objawionej woli Boga. Okay. So the free will of God. A więc wolna wola Boga is God choosing to do. Um, Let's see. It's what God decides to do but is not necessary for his existence. To jest to wszystko, co Bóg decyduje robić, ale nie jest to konieczne do jego istnienia. So if you go to Revelation chapter 4 verse 11. Jeśli na przykład otworzymy księgę Objawienia, czwarty rozdział i spojrzymy point, na wiersz 11. This point we're in the throne room of God to znajdujemy się tutaj w sali tronowej nieba This is the church at worship with God before the tribulation. Mamy tutaj kościół, który uwielbia Boga przed czasem wielkiego ucisku. And it says, "Worthy are you, o our Lord and our God, to receive glory and honor and power, for you did create all things and because of your will they existed and they were created." This is verse verse 11. I w wierszu jedenastym czytamy Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z Twojej woli zostało wszystko stworzone i zaistniało. What John is telling us here, Jan mówi tutaj nam, is that że decyzja Boga, by stworzyć świat jest jego wolną decyzją, jest wyrazem Jego wolnej woli, a nie jego koniecznej woli. God's existence is not improved by our creation. Boże istnienie w żaden sposób się nie poprawiło przez stworzenie, Wszystkich rzeczy. W rzeczywistości, Pan Bóg bardzo dobrze sobie radził, w wieczności, istniejąc jedynie jako Ojciec, Syn i Duch. But in his free will, ale w swojej wolnej woli, He sovereignly chose to create us in order to enjoy His glory. Suwerennie zdecydował się stworzyć nas, aby w ten sposób radować się swoją własną chwałą. I'll tell you another thing that's a part of God's free will. Powiem wam jeszcze o innej, innym aspekcie Bożej wolnej woli, And that is our redemption. To jest nasze odkupienie. He did not have to provide a savior in order to restore mankind into a relationship with himself. On nie musiał zapewnić nam odkupiciela, aby odnowić swoje stworzenie do relacji z Sobą samym. His free will and his graciousness and his mercy and his love uh, compelled him to offer and provide redemption for us. Oczywiście jego miłosierdzie, jego łaska, jego miłość Zachęcały Go i pobudzały Go do tego, żeby zapewnić nam, umożliwić nam zbawienie i pojednanie się z Nim Now, you may have some questions at this point. I wiem, że mogą się rodzić pytania w tym momencie Tonight's Tuesday. Dzisiaj jest dopiero wtorek uh, We're to let you think on this for Tuesday night and Wednesday i pomyślmy o tym dzisiejszego wieczoru i jeszcze jutro. A w czwartek poświęcimy trochę czasu na pytania i odpowiedzi, więc jeśli jakieś wam się zrodzą, zapiszcie i w czwartek będzie sesja pytań i odpowiedzi. Ale teraz przejdziemy do tej tajemnej woli Boga. I w favorite verse. I ulubionym wierszem pastorów, When asked a that he can't answer, y, kiedy ktoś zadaje im pytanie, na które nie mają odpowiedzi, is found in 29, 29. jest wiersz z Piątej Księgi Mojżeszowej, z 29 rozdziału i wiersz the... 29. Just which... a moment, just a moment. Piąta Mojżeszowa 29-29. Which says the secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belong to us and our sons forever. W naszym przekładzie 28. 29-28. To, co jest zakryte, należy do Jachwe, naszego Boga. A co jest jawne, do nas i do naszych synów. Po wieczne czasy, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego prawa. Biblia jest bożym objawieniem dla nas na teraźniejszy czas, abyśmy wiedzieli co mamy teraz robić. But there's more to understand about god. Ale jest wiele rzeczy dotyczących Boga, które, których nie jesteśmy w stanie dzisiaj zrozumieć. We're just scratching the surface right now. My teraz tylko skrobimy po powierzchni. Ale przed nami cała wieczność, podczas której będziemy poznawali głębie tych atrybutów Boga w szczegółach. But there's some things about the future that God wants us to know in little, but not in full ale jest coś dotyczące tej przyszłości, które Bóg nam objawia w jakiejś mierze i chce, żebyśmy to rozumieli w jakiejś cząstce, ale nie w całości. Kiedy Bóg skonfrontował Adama i Ewę w, w Księdze Rodzaju, w trzecim rozdziale, po tym jak zgrzeszyli, obiecał, że przyśle odkupiciela, który odkupi ich z ich grzechu. And this makes Genesis 3, very for us as I to sprawia, że ten fragment z pierwszej Księgi Mojżeszowej 3,15 jest niezwykle ważny dla nas, chrześcijan, ponieważ zapowiada odkupiciela, który jest Bogiem, i człowiekiem in the gdzieś przychodzącym w przyszłości It's interesting to, see in Genesis 4, to jest ciekawe jak spojrzymy na czwarty rozdział księgi rodzaju that adam and eve that in their że adam i ewa oczekiwali tego odkupiciela już za swojego życia maybe in the when I, have more time. i być może w przyszłości gdy będę miał trochę czasu i pokazać show you how eve Pokażę wam, jak Ewa myślała, że Kain jest właśnie tym obiecanym odkupicielem. But when we look at at prophecy. Ale gdy patrzymy na proroctwa. Especially as we look at uh, prophecy related to the redeemer who is going to come in the form of God-Man. Szczególnie te proroctwa, które mówią o przyjściu odkupiciela, który jest jednocześnie Bogiem i Człowiekiem. Widzimy, jak Bóg objawia swoją tajemną wolę w takich kolejnych etapach, nie od razu całą, ale po troszkę ją objawia, coraz więcej. For instance, in Genesis 12. Na przykład w pierwszej księdze Mojżeszowej w 12 rozdiale The promised redeemer is going to come through the seed of Abraham. Czytamy, że ten odkupiciel obiecany przyjdzie z nasienia Abrahama so of all the family groups on the earth at that time. A więc ze wszystkich grup ludności jakie żyły w tamtych czasach this promised redeemer was going to come through someone that is related to Abraham. Widzimy, że Bóg wybiera to, to jedno plemię Abrahama, rodziny Abrahama, i mówi, że odkupiciel przyjdzie przez niego, przez jego potomstwo. And that had to be continually refined. I później to wszystko jeszcze było coraz bardziej uszczególniane, Because Abraham had two sons. ponieważ Abraham miał dwóch synów. One by a concubine, Hagar. Jedn, jednego syna z tej konkubiny, Hagar, named Ishmael, który nazywał się Ismael, and another through Sarah, his wife, named Isaac. I drugiego syna Sary, Izaka. So which one was the line going to go through that would lead to Messiah? A więc z której linii przyjdzie Mesjasz? God had to reveal his secret will in Isaac. Bóg objawił swoją tajemną wolę mówiąc, że to będzie przez Izaaka. Isaac had two sons. I Izaak znowu miał dwóch synów. The older starszy. The younger was Jacob. Ezaf, a młodszy Jakub. Who is carrying promised uh, the promise of God? Który z nich będzie kontynuatorem tej Bożej obietnicy? God identified Isaac. I mean, uh, Jacob. I Bóg powiedział, to będzie Jakub. Jacob had 12 sons. A Jakub miał dwunastu synów? Who is going to be the chosen son? Który z nich będzie tym wybranym Synem? Genesis 49 tells us it's going to be Judah. I Księga rodzaju 49 rozdział mówi nam, że to będzie przez plemię Judy. Who in the tribe of Judah is going to carry the messianic line? Ale kto w plemieniu Judy będzie kontynuatorem tej linii Mesjańskiej? 2 Samuela 7:14 says it's going to come from David. Druga Samuela 7:14 mówi nam, że to będzie przez ród Dawida. How will we know which of the line of David is going to be the promised heir of Genesis 3:15? I skąd mamy wiedzieć, kto z linii Dawida będzie tym dziedzicem obietnicy z Księgi Rodzaju 3:15? Micah 5:2 tells us this person will be born in Bethlehem. Michała piąty rozdział i drugi wiersz mówi nam, że jego potomek urodzi się w mieście Betlejem. A w Izajasza 7,14 dowiadujemy się, że będzie to cudowne narodzenie z dziewicy. So God with his secret will a więc Bóg ze swoją tajemną wolą nie give nam all co my Need to know at the moment. nie objawia nam wszystkiego całej tej woli, kiedy my, żebyśmy ją otrzymali w jednym momencie, ale to, co potrzebujemy na dany moment. Or want to, know at the moment. to nie to, co my chcemy w danym momencie wiedzieć. He gives us what he wants us to know, ale on daje nam tylko to, co on chce, żebyśmy wiedzieli in his timing. w jego czasie. So let's try and go quickly to his revealed will and then we'll take a break. Przejdźmy do jego objawionej woli i zrobimy przerwę. Krzyszio coś wypadło. So we've looked at his necessary will. Patrzyliśmy na jego konieczną wolę. His free will, jego wolną wolę, and a secret will, i jego tajemną wolę. A teraz potrzebujemy przyjrzeć się objawionej woli Boga. Wróćmy na chwileczkę do 5 Mojżeszowej 29-28. Gdyż ten wiersz mówi nie tylko o tajemnej woli Boga, ale również objawionej woli Boga. It may say that secret things belong to the Lord our God. Czytamy tutaj, że to co zakryte należy do Jahwe naszego Boga. Meaning that in his sovereignty he's not going to reveal everything that could be known. Co oznacza, że on w swojej suwerenności nie objawi nam wszystkiego, co można by wiedzieć. But the things that he does reveal, ale to co objawia, they belong to us forever. Ton należy do nas na zawsze. And look at the very last part of that verse because na drugą important. część tego wiersza. That we may observe all the words of the law. Bóg czyni to dlatego, abyśmy wypełniali wszystkie słowa jego prawa. If it's in this book, jeśli to jest zawarte w tej księdze, it is revealed with the expectation that we will take it, embrace it and apply it in our lives. Jest to objawione w nadziei, że my to przyjmiemy i zastosujemy w naszym codziennym, praktycznym życiu. Spójrzmy teraz do Nowego Testamentu, do listu do Efezjan, 5 rozdziału i wiersz 17. Paul gives us a command. Ponieważ apostoł Paweł daje nam tutaj nakaz, that he expects us to follow. I oczekuje, że będziemy temu posłuszni. He says, so Mówi: Nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana. I tutaj koniecznie musimy rozróżnić tą objawioną wolę Boga od tej Ukrytej woli Boga. Ten konkretny wiersz mówi o objawionej woli Boga. And it's not to his will. A nie mówi o zrozumieniu jego ukrytej woli. to byłoby bardzo okrutne ze strony Boga, gdyby oczekiwał od nas zrozumienia jego woli, której nam nie objawił. told what he wants and we are expected to follow his will. Natomiast Bóg powiedział nam to, co chce, żebyśmy wiedzieli i w tym zakresie oczekuje, że będziemy posłuszni jego objawionej woli. reality is this. ale rzeczywistość jest taka: nikt are going to do it in this life. Nikomu z nas się to nie uda w tym życiu. Wystarczy przeczytać pierwsze trzy rozdziały listu do Rzymian. Pierwszy rozdział listu do Rzymian mówi o totalnej klęsce całej ludzkości, by pełnić wolę Boga. Romans chapter 2. Rzymian, drugi rozdział shows the failure of God's chosen people to live the revealed will of God. Mówi o klęsce wybranego Bożego ludu, aby żyć według objawionej im woli Boga. And then if you look at Romans chapter 3. A następnie gdy spojrzymy na trzeci rozdział listu do Rzymian, the first 19 verses. Pierwszych 19 wierszy Paweł mówi, że nawet chrześcijanie chybiają i nie wypełniają w pełni objawionej im woli Boga. Cała ludzkość jest, ponosi klęskę w wypełnianiu objawionej woli Boga. Potrzebujemy Bożej pomocy. I Bóg zapewnił nam tą pomoc w osobie swojego syna. I o tym mówi druga część listu do Rzymian, czwarty, piąty, szósty rozdział i kolejne. Nasza klęska zasługuje na wieczne oddzielenie od Boga. And that eternal separation can only be reversed by a forensic legal uh, action of God. I, ta, I to oddzielenie od Boga może zostać tylko usunięte przez y, suwerenne legalne działanie Boga. And this he did in Jesus. I to i tego Bóg dokonał w Jezusie. Sending him as the God man. Posyłając go jako Boga człowieka to live a life as a man that no man could live, aby żył jako człowiek życiem, którym żaden człowiek nie jest w stanie żyć. In order to die a death that every man deserved to die, umierając śmiercią na jaką zasłużył każdy człowiek And then overcome that as only a God man could do by rising from the dead i przezwyciężając tę śmierć jak tylko człowiek bóg mógł to uczynić powstając z martwych is this gospel, to jest ta chwalebna ewangelia that is based in the of god, która opiera się na suwerenności boga but there are some aspects of the secret will of god that we can begin to ascertain ale są pewne aspekty tajemnej woli Boga, której nie jesteśmy w stanie pojąć. And uh, determining something like who does God want me to marry? Na przykład takie rzeczy jak kogo Bóg chce, abym poślubił? Can be, um, we can begin to comprehend if we will Możemy rozpocząć rozumienie tej woli Bożej, jeżeli przejdziemy przez sześć takich etapów, które wam pokażę. revealed Testament Ponieważ wola Boża jest nam objawiona w Nowym Testamencie. And the will of God. Pierwsza rzecz, która objawia nam objawioną wolę Boga uh, that going to focus upon na której my się skupimy jest found in 2 Peter chapter 3 verse 9. Możemy ją odnaleźć w drugim liście Piotra. And it says the Lord is not slow about his promise as some count slowless slowness but is patient toward you not wishing for any to perish but for all to come to repentance. Drugi Piotra 3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 aby ktokolwiek zginął, lecz chcę, aby wszyscy przyszli do upamiętania. in Jeśli więc jesteśmy w potrzebie wyraźnej wskazówki od Boga, that are not in his word. dotyczącej tych sfer życia, które nie są wyraźnie objawione w Bożym Słowie. Then we need to be putting ourselves in a place where... God can direct us. Musimy znaleźć się w miejscu, w którym Bóg będzie mógł nas prowadzić. And what Peter is telling us Piotr mówi nam, is that the first step in, in, in receiving assistance or guidance from God Że pierwszym krokiem, aby uzyskać pomoc i prowadzenie Boga, comes from repenting and becoming a follower of Jesus Christ przychodzi, gdy pokutujemy, opamiętujemy się i zaczynamy naśladować Jezusa Chrystusa. A second step, Jest też drugi krok. If you are a follower of Jesus Christ, jeśli już jesteś naśladowcą Jezusa Chrystusa, if you've embraced the gospel through faith alone, jeśli przyjąłeś Ewangelię przez samą wiarę, Wtedy Bóg chce, abyś był pod kontrolą jego ducha. Zobaczcie, co jest napisane w Efezjan 5:18. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. To być pełni ducha pełnym ducha means that you should be yielding yourself to the spirit of god oznacza iż my poddajemy się prowadzeniu bożego ducha how do you do that w jaki sposób to robić i tried a very confusing way years ago ja przez lata temu próbowałem bardzo dziwnego sposobu and i never did find as a result of the teaching that was given to me being controlled by the spirit Podążając za pewną nauką, którą wtedy otrzymałem, nigdy nie udawało mi się odkryć woli Bożej. Ale chcę Wam podać bardzo pomocny wiersz, który pokaże, w jaki sposób możemy być poddani Duchowi Świętemu. Znajduje się w liście do Kolosan. 3:16 It says let the word of Christ richly dwell within you with all wisdom and teaching. Czytamy tutaj słowo Chrystusa niech mieszka w was w obfitości we wszelkiej mądrości. How are you yielding yourself to the spirit and letting the word of Christ richly dwell within you related? W jaki sposób prowadzenie Ducha Świętego i obfitość Bożego Słowa w nas są ze sobą związane. Have to do is look at the Wystarczy popatrzeć na rezultat. Kiedy Słowo Chrystusowe mieszka w nas obficie, wtedy wzajemnie się Nauczamy we wszelkiej mądrości, napominamy jednych drugich przez psalmy, hymny, duchowe pieśni, wdzięcznie śpiewając Bogu w naszych sercach. If you're yourself to the spirit, Jeśli poddajemy się Duchowi Świętemu, what are the results? jakie są rezultaty? In verse 19 of Ephesians 5. Wróćcie do listu do Efezjan jest 5:19. Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w swoim sercu Panu. Same result for two different activities. Dokładnie te same rezultaty dla dwóch odmiennych czynności. Yielding yourself to the spirit. Poddanie się Duchowi Świętemu to 3, is in your mind and you're it. jest prawie nie do zrozumienia, gdyby nie ten fragment z listu do Kolosan, który nam to wyjaśnia, na czym to polega. I can't control the Spirit. Ja nie jestem w stanie kontrolować Ducha Świętego. can control my intake of the word of God. Ale mogę kontrolować moje karmienie się Bożym słowem. I gdy pozwalam by słowo Boże kontrolowało moje myślenie, to decyzje, które podejmuję, can be assured that my life is controlled by the Spirit z pewnością są decyzjami kontrolowanymi przez Ducha Świętego. Ponieważ Duch Święty przez sumienie przypomina mi, jakie są Boże wymagania. A więc początkiem odkrycia tej tajemnej woli Boga jest first becoming a believer, jest po pierwsze, stanie się wierzącym człowiekiem. Po drugie, bycie poddanymi Duchowi Świętemu, co oznacza bycie pełnymi Słowa Bożego, które mieszka w nas obficie. I po trzecie, prowadzenie świętego życia co jest naturalnym rezultatem obfitości Bożego Słowa które mieszka w nas i w ten sposób podajemy się prowadzeniu Ducha Świętego But here's the scripture to back up the statement. i teraz fragment ze Słowa Bożego który to potwierdza first Thessalonians, pierwszy list do Thessaloniczan chapter four, rozdział czwarty verse wiersz trzeci This is the will of God your sanctification. Taka jest bowiem Boża wola, Wasze uświęcenie. You've seen the common thread that's been tying these first three elements together.: Czy widzicie tą cechę wspólną, która łączy ze sobą te trzy miejsca Bożego słowa? It's the will of God. wola, Boga. It's the will of God for every man to be saved, although only some will. Wolą Boga jest zbawienie wszystkich, chociaż wiemy, że tylko niektórzy będą zbawieni. It's the will of God for every Christian to be filled with the spirit or under the control of the spirit, but many won't. Wolą Boga jest to, by każdy chrześcijanin był pełen Ducha Świętego i poddany prowadzeniu Ducha Świętego, ale niestety nie wszyscy są. It's the will of God that you be living a sanctified or set apart life from the world. Bożą wolą jest to, byśmy prowadzili święte życie w oddzieleniu od brudu i grzechu tego świata. Ale wiemy, że i to niestety tylko niedoskonale będzie dokonywane przez wierzących. Dlatego pierwszy list Jana 1,9 jest dla nas wielkim pocieszeniem. Ponieważ czytamy tutaj, że gdy wyznamy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. I jest jeszcze czwarty element w odkrywaniu tej tajemnej woli Boga. I to jest found in 1 uh, Peter 2. I znajdziemy go w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, uh, verses 13 through 15, wiersz 13 do 15. Pierwszy Piotra. Rozdział drugi, wiersze od trzynastego do piętnastego. Czytamy tutaj: Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom, jako, prze, jako przezeń wysłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem, taka jest Boża Wola abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Widzimy tutaj, że Boża wola jest ściśle związana z naszym poddaniem się ustalonym przez Boga autorytetom, władzy. Authority in the church and authority outside the church. Władzy w kościele, jak i władzy poza kościołem. Now, of course there's a qualifier in this. Oczywiście mamy tutaj pewne ograniczenie. And this is found in Acts chapter 4 and 5 które znajdujemy w Dziejach Apostolskich Czwartym rozdziale i Piątym wierszu. Możecie sami o tym przeczytać no, później, ja tylko podsumuję to krótko. Apostołowie są aresztowani przez żydowskich przywódców i ci zakazują im głosić Ewangelię w Jerozolimie. And what the apostles I jaka jest odpowiedź Apostołów? Oni mówią do nich: my musimy być bardziej posłuszni Bogu niż ludziom, niż wam. I możecie robić co chcecie, ale my będziemy posłuszni Bogu w tej sprawie. So if you're being asked to do something that goes against the revealed will of God. A więc jeśli robisz coś co jest przeciwne objawionej ci woli Boga, you have God's permission not to obey. you have God's permission not to submit. Tak. są sytuacje, w których gdybyśmy coś zrobili to byśmy złamali tą objawioną wolę Boga i wtedy mamy pozwolenie, by tego nie robić, aby wypełniać, być posłusznymi objawionej woli Boga. Now, please don't me. Nie, nie zrozumcie mnie źle i mnie też, mojego tutaj wyjaśnienia. Nie mówię, że nie mamy być posłuszni objawionej woli Boga, że nie mamy być nieposłuszni dziękuję objawionej woli Boga revealed of God Ale są sytuacje w których właściwym jest niepoddanie się jakimś formom władzy jeśli to jest sprzeczne z naszym posłuszeństwem objawionej nam woli Boga okay, so now let me give you a fifth element in determining some of the secret will of God. I teraz piąty element, który pomaga nam rozpoznać tą tajemną ukrytą wolę Boga. Jak dotąd widzimy, że aby odkryć tą tajemną wolę Boga, there are some conditions. Musimy spełnić pewne warunki. Need be Musimy być wierzącymi ludźmi, chrześcijanami. Musimy być poddani w prowadzeniu Ducha Świętego. You need to be living a sanctified life. Musimy prowadzić uświęcające życie. Need to be to Musimy poddawać się ustalonej przez Boga władzy. 1 Peter 3:17 gives us a fifth element. A pierwszy Piotra 3,17 podaje nam piąty element. Jeżeli będziemy żyli w ten sposób, to rezultatem tego będzie... Cierpienie w naszym życiu. I w pierwszym liście Piotra 3,17 widzimy to. Czytamy że lepiej bowiem jest, jeżeli taka jest wola Boga, cierpieć za dobre niż za złe uczynki. I would I na tym wierszu chciałbym wygłosić teraz całe kazanie. But I'm going to just give you three verses to chew on. Ale dam wam tylko trzy wiersze do przeżucia. Go to the Beatitudes. Spójrzcie na błogosławieństwa, które pan Jezus wypowiada. Look at Matthew 5. W Ewangelii Mateusza w piątym rozdziale. Verses 3 through 12. Wiersze od 3 do 12. In verses 3 through 8. W wierszach od 3 do 8. Actually 3 through 9. właściwie do 9. You have the prelude for the gospel. Mamy wstęp do Ewangelii. And then in verses 10, 11, and 12. I w wierszu 10, 11 i 12 Jesus says this is what you can expect if you're going to be a follower of mine. Jezus mówi tego możecie się spodziewać, jeśli będziecie moimi naśladowcami. Jak spojrzycie na wiersze 10, 11 i 12, zobaczycie, że Jezus obiecuje wam cierpienie. I wyjaśnia w tych wierszach, dlaczego będziemy cierpieć. To, że będą cię odpoczą, za kim się reprezentujesz. Ponieważ ludzie będą nas nienawidzieć za and to, co reprezentujemy. I będą nas nienawidzieć z powodu życia, które będziemy chcieli prowadzić. So one final that I want to jeszcze jeden element, który muszę, o który muszę wspomnieć, gdy próbujemy odkrywać tą tajemną wolę Boga. And that's found in 1 Thessalonians 5:18. Czytamy o tym w liście w pierwszym liście do Tesaloniczan 5:18. 5:18. 5:18. Ja I like verses 16, 17 and 18 for Bible memorization. bardzo lubię uczyć się na pamięć wierszy z Biblii i tutaj zapolecam wiersz poprzedzające wiersze 16 17 18 because when you look at verse 16 ponieważ jak spojrzycie na wiersz 16 you only have to memorize two words wystarczy zapamiętać trzy słowa rejoice always zawsze się radujcie it's very simple bardzo proste and if you look at verse 17 I wiersz 17 it's a little more difficult because this time you have to memorize three words troszkę trudniejsze mamy tu cztery słowa pray without ceasing Bez przestanku się módlcie But here's what I want you to focus on verse 18. Ale spójrzmy teraz skupmy się na wierszu 18. In everything give thanks for this is God's will for you in Christ Jesus. We wszystkim dziękujcie taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. You know you should be a walking thanksgiving machine every day of your life. Wszyscy powinniśmy być chodzącymi maszynami uwielbienia. Ej, przepraszam. Maszynami dziękczynienia. Yeah, let's go back to James 1:2. Wróćmy do listu Jakuba 1:2. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia, gdy przechodzicie rozmaite doświadczenia. Jakub nie mówi nic innego, jak to, że mamy dziękować za wszelkie doświadczenia i próby, jakie nas spotykają w naszym życiu. I God in you, reforming your character. Powodem tego jest fakt, że Bóg wykorzystuje to wszystko w naszym życiu, aby nas przekształcać, aby nas upodabniać do zamierzonego przez niego obrazu. So, put Thanksgiving in your life. Niechaj więc nasze życie będzie pełne dziękczynienia, Ponieważ you, you. to jest Boża wola, abyśmy tak czynili. So if you are saved jeśli więc jesteś zbawiony if you are sanctified jeśli się uświęcasz spirit filled jesteś napełniony duchem submissive jesteś poddany suffering cierpiący and living a life that gives thanks i żyjący życiem czynienia, then the will of god the secret will of god is no mystery to you dla ciebie ukryta wola boża nie jest żadną tajemnicą because then you get to go to psalm 37 37:4 Wtedy możemy udać się do psalmu 37 i przeczytać wiersz czwarty. Jeśli żyjesz według tych, tych elementów poddanego Bogu życia, możemy to wszystko podsumować jednym słowem. delight. Rozkoszuj się. Psalm 37:4 says delight yourself in the Lord. Psalm 37:4 mówi: rozkoszuj się Panem. This is another way of saying live the revealed will of God. Innymi słowy, żyj według objawionej woli Boga. And it says that if you're doing that, he will give you the desires of your heart. I czytamy, że gdy to będziesz robił, to on da tobie pragnienia Serca. So if you're single, Jeśli więc jesteś osobą w stanu wolnego and you're living the revealed will of God i żyjesz według objawionej ci woli Boga Guy i jesteś Chłopakiem. Muszę to zrobić. Muszę zrobić tu różnicę w tym nowoczesnym świecie. Ponieważ niektórzy w tym świecie nie będą rozumieli, co próbuję powiedzieć. Ale jeśli jesteś, jesteś młodym mężczyzną, który żyje według woli Boga. wondering should I marry. I zastanawiasz się, kogo mam poślubić. And you spot a young lady. i poznajesz młodą dziewczynę and your heart to i Twoje serce zaczyna szybciej bić. Nie musisz teraz trzy lata się modlić, aby dowiedzieć się, czy Bóg chce, żeby ta kobieta stała się częścią Twojego życia. You Idź do niej, i dowiedz się, czy Bóg otworzył jej oczy na ciebie, tak jak otworzył twoje oczy na nią. Gdy więc przyglądamy się suwerenności Boga, We're saying he's in control. mówimy, On panuje nad wszystkim. On decyduje i On wybiera, co dzieje się w tym świecie. Do nas należy wzięcie tego, co nam objawił, and that in our lives. i czynienie tego, praktykowanie w naszym codziennym życiu. Okay, let's take a break. Zróbmy przerwę. Let's pray. Krzysiu jeszcze będzie miał ogłoszenie po modlitwie. Okay. Father in heaven, we're thankful for this evening. Ojcze niebiański, dziękujemy Ci za ten wieczór. The privilege of looking at your sovereign character. Przywilej przyglądania się Twojemu suwerennemu charakterowi. We acknowledge your sovereignty. My wyznajemy Twoją suwerenność And we're thankful for your sovereignty. i jesteśmy wdzięczni za Twą suwerenność. Suwerenność, w której wybrałeś nas przed założeniem świata eyes understand Suwerenność, w której w swoim czasie otworzyłeś nasze oczy, abyśmy zrozumieli Ewangeliią. Suwerenność, dzięki której wiemy, jak mamy żyć, aby się tobie podobać. And help us, Father to submit to your sovereignty. I prosimy ojcze, pomóż nam poddawać się twej suwerenności. Uh, we've submitted to the truth about Jesus and his work on the cross. Uznajemy prawdę o Jezusie Chrystusie i Jego dziele na krzyżu Golgoty. I dajbyśmy poddawali się Tobie w pełnieniu Twej woli ku Twojej chwale. Prosimy w imieniu Jezusa. Amen Amen.